Andrzej Brzoska. Dwójka Jesteś na Miejscu, Tomasz Wasilewski. Minęła dziewiętnasta, zaczynamy muzyczny wieczór w dwójce. Mieszka Kasiewicz i Adam Suprynowicz. Witamy. Hmm. Za chwilę połączymy się z Krakowem. Z Krakowa, ze Studia Radia Kraków będziemy transmitować ważny dla nas koncert. Podczas którego zabrzmi kolejny utwór z kolekcji zamówionej specjalnie na stulecie. Polskiego Radia, przez Polskie Radio właśnie. Ten koncert wypełni no najbliższą ponad godzinę. Później mam dla Państwa koncert z zupełnie inną muzyką, z muzyką czeską i z takim hitem jak koncert wiolonczelowy Hamol Antonina Dworzaka, ale także utwory Witesławy Kapralowej i Bohusława Martinu, a po 22 wieczór płytowy zmienią mnie Tomasz Szachowski i Krzysztof Dziuba w programie płyty Kulpowicza i Niemena oraz Garego Bartona z Czykiem Koryją Patem Metenem, Royem Heinsem i Davem Hollandem. Znakomity muzyczny program na dzisiejszy wieczór. Teraz jeszcze chwila z muzyką Schumana. 3 minuty po 19.00. Teraz przenosimy się do studia Radia Kraków, gdzie jest Agata Kwiecińska. Dobry wieczór. Faktycznie mogę Państwa powitać ze studia koncertowego Polskiego Radia Kraków imienia Romany Bobrowskiej. Witam bardzo serdecznie tych z Państwa, którzy przybyli na ten koncert osobiście. Wszystkie miejsca tutaj w studiu Radia Kraków zajęte, co nas bardzo cieszy. I witam także słuchaczy radiowej dwójki, którzy są z nami. Przed nami wieczór wypełniony muzyką nową, co oczywiście nikogo z Państwa nie dziwi, no bo przecież spółdzielnia muzyczna istniejąca od ponad dekady zespół. To jest ten zespół, który nas wprowadza w świat muzyki naprawdę współczesnej, naprawdę nowej, naprawdę tej pisanej w naszych czasach. I dzisiaj nie będzie inaczej. Głównym daniem, nie da się ukryć, jest prawykonanie. Nowa kompozycja Nikolet Burzyńskiej, której mogę teraz spojrzeć w oczy. To jest bardzo miła okoliczność. Kompozytorka jest oczywiście z nami. Ten utwór powstał z okazji stulecia Polskiego Radia. Rok 2026 jest rokiem Polskiego Radia, stulecia polskiej radiofonii, a więc także tutaj w Radiu Kraków możemy jak najbardziej świętować. My w dwójce świętujemy już od ubiegłego roku. Program zakłada zamówienie dziesięciu kompozycji na stulecie Polskiego Radia, więc dziesięć 10 na sto. Prak wykonania czterech utworów odbyły się we wrześniu ubiegłego roku, no a dzisiaj właśnie piąte. I to będzie kompozycja, która nosi tytuł Vintage. O tym utworze pomysłodawczyni tego cyklu prawykonań Ewa Szczecińska porozmawia z Nikolet Burzyńską w trakcie koncertu, no ale to nie będzie jedyny utwór, który zabrzmi dzisiaj w wykonaniu spółdzielni muzycznej można powiedzieć, że takim kontekstem, czy też dzisiaj na próbie śmialiśmy się, że prologiem i epilogiem do tego y, utworu y, zamówionego, którego dzisiaj będziemy słuchać po raz pierwszy. Będą dwie kompozycje. Y, utwór Mikela Urquiza, Ars Memoriae, który zabrzmi już za moment. To jest współczesny kompozytor hiszpański, urodzony w roku 1988, a na zakończenie Photonic Constructions one” y, greckiego kompozytora Minasa Borbu Dakisa, który urodził się w roku 1974. No i teraz właśnie podróż do świata wspomnień, co także będzie obecne w kompozycji Nicolette Burzyńskiej, ale najpierw Mikel Urkiza. Kompozycja Ars Memoria powstawała w latach 2019-2021. I jak przyznaje sam kompozytor, ona nawiązuje do starożytnej dyscypliny, jaką była sztuka pamięci, która polegała na zgłębianiu tajemnic pamięci, a także ćwiczeniu naszej pamięci, byśmy lepiej potrafili powracać do różnego rodzaju wydarzeń. I ten utwór jest właśnie takim przeprowadzeniem przez różne skojarzenia. Usłyszą Państwo dźwięki bardzo dobrze nam znane. Będą nawet cztery pory roku. Vivaldiego będzie też... Fragment cyklu Gaspardela Nui i Morisa Ravela będzie trochę muzyki popularnej, a w koncepcji Michela Urquiza to jest takie przejście przez starożytny, tradycyjny dom rzymski. Przechodzimy przez korytarze, także jesteśmy nad basenem. No, scena nad basenem na pewno nie pomylimy z żadną inną, bo jest bardzo, bardzo sugestywna. No i teraz już serdecznie zapraszam członków Spółdzielni Muzycznej, którzy na razie kryją się za drzwiami studia, ale już powinni się zacząć pojawiać. Są bardzo nieśmiali, także musimy ich zaprosić tutaj oklaskami. A słuchać będziemy dziś w Spółdzielni Muzycznej Contemporary Ensemble w składzie Małgorzata Mikulska-Flety, Tomasz Sowa-Klarnety, Krzysztof Guńka-Saksofon, Aleksander wnuk perkusji, Aleksandra Płaczek-Fortepian, Barbara Mglej-Skrzypce-Altówka, Paulina Woś-Skrzypce-Altówka, Jakub Gucik-Wiolonczela, Piotr Peszat-Elektronika. Koncert w Radiu Kraków na żywo na antenie dwójki. Koncert z cyklu Interakcje 2. Czas zacząć. Thank you. kompozycją Ars Memorie, a więc sztuka pamięci Mikela Urquizy rozpoczął się koncert Interakcje 2, koncert Spółdzielni Muzycznej, która dziś na żywo w dwójce i w studiu koncertowym Radia Kraków imienia Romany Bobrowskiej. Za nami pierwsza kompozycja, a przed nami wykonanie kompozycji zamówionej przez Polskie Radio z okazji stulecia kompozycji Nikolety Burzyńskiej, ale o zawiłościach powstawania tej kompozycji, o tym co powinniśmy wiedzieć, a czego może nie musimy wiedzieć przed słuchaniem opowie sama kompozytorka w rozmowie z moją redakcyjną koleżanką Ewą Szczecińską, która jest pomysłodawczynią powrotu do zamówień kompozytorskich przez Polskie Radio, powrotu do wspaniałej tradycji, która trwała i została przerwana i cieszymy się bardzo, że znowu Polskie Radio i dwójka mogą wpływać na kształt muzycznej współczesności. Ewo, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję, a ze mną Nikola Burzyńska. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu z Państwem. Ja osobiście jestem już bardzo podekscytowana i chciałabym usłyszeć Twój utwór, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwilę porozmawiamy. Proponuję, żebyśmy może cofnęły się na chwilę do tego momentu, w którym zadzwoniłam do Ciebie z pytaniem, czy nie zechciałabyś skomponować na stulecie Polskiego Radia, na zamówienie Polskiego Radia utworu. Jakie myśli wtedy pojawiły się w Twojej głowie? Które z nich rozwinęły się w realne kształty? Przede wszystkim bardzo się ucieszyłam, że mam taką niesamowitą przyjemność skomponowania utworu na tak wspaniałą okazję. I zaczynałam, zaczęłam się zastanawiać, jak najlepiej mogę coś dać od siebie, żeby uczcić właśnie ten jubileusz. I stwierdziłam, że chciałabym napisać utwór o radiu. Ale jeszcze nie wiedziałam, o czym ten utwór powinien być i właśnie zaczęłam się zastanawiać. W zasadzie to zbierałam inspiracje przez długi czas. Zastanawiałam się nad rolą radia w kulturze, nad tym, że stanowiło jakiś niesamowity czynnik rozwoju kultury. Było źródłem, w, tam, w pewnych czasach było jedynym źródłem informacji audycji kulturalnych i informacji też edukacyjnych i właśnie zaczęłam się nad tym zastanawiać i myślałam też o radiu jego technologii, jak to się dzieje, że w ogóle dźwięk, który jest nadawany dociera do odbiorników przez te fale elektromagnetyczne, próbowałam właśnie też coś od tej strony się dowiedzieć i zaczęłam też słuchać jakichś starych audycji, które można znaleźć w internecie i zauroczyłam się dźwiękiem rodzajem brzmienia który ponieważ w tamtych czasach była zupełnie inna technologia nagrywania dźwięku i stwierdziłam, że to ma niesamowity urok brzmieniowy jest całkowicie odmienne od tego, co słyszymy teraz w radiu. I właśnie te różne perspektywy bardzo mnie zainspirowały. I stąd też utwór jest taki bardzo wieloplanowy. Z jednej strony mamy tam taki plan słuchacza, odbiorcy, człowieka, który odczuwa jakąś formę nostalgii do czasów, które kiedyś były i już nie wrócą i on przechodzi przez właśnie różne swoje stany emocjonalne. Też dochodzą do nas głosy przetworzonych przez jego pamięć różnych audycji muzycznych, które są przekształcone przez jego pamięć i emocje. Między innymi tutaj też właśnie chciałam nawiązać do radia w ten sposób, że wrzuciłam motyw jednego z pierwszych sygnałów radiowych Mazurka Adur Chopina w bardzo symboliczny sposób, nie powiem w którym miejscu, każdy będzie mógł się domyślać, może usłyszeć, rozpoznać. Oprócz tego jest też plan fal elektromagnetycznych, tak jak ja je sobie wyobrażam w sposób dźwiękowy, instrumentalny. i Idąc z falami też prądu, miałam taką wizję, jakby to było właśnie Gdyby prąd doświadczał ludzkich emocji, jakby to wpływało na jego intensywność. A oprócz tego, takim kolejnym planem, czy wręcz może motywem, jest barwa przestrajania i w ogóle wszystkie odgłosy przestrajania starych odbiorników radiowych, ponieważ ich sygnał, właśnie kiedy szukano stacji zauważyłam, że to jest ciekawe już właśnie samo w sobie i też, też pojawia się. I właśnie utwór jest przechodzeniem między tymi różnymi planami. Czasami one istnieją jednocześnie, ale może więcej już nie będę o tym opowiadać, żeby też nie odbierać świeżości słuchania. No tytuł vintage dowodzi Twojego sposobu patrzenia na radio. Patrzysz na to, co było i pokazujesz w nowej perspektywie współczesnej. My siedzimy pod organami Hammond'a, które nam troszeczkę już tutaj świergoczą. Nie wiem, czy Państwo też to słyszą, ale jest to bardzo przyjemny dźwięk. Natomiast utwór od samego początku miał być skomponowany dla zespołu spółdzielnia, czyli dla muzyków wykonujących wyłącznie muzykę współczesną, dziewięciorga instrumentalistów, którzy grać będą na kilkunastu instrumentach. I tak sobie myślę, że my tutaj w studiu na pewno będziemy mogli rozpoznać, który instrument gra, bo będziemy po prostu to widzieli, ale dla słuchaczy radiowej dwójki może byś troszkę zdradziła techniki wykonawcze, jakie stosujesz w instrumentach smyczkowych, fortepianie, instrumentach dętych, perkusji, no będzie też elektronika, żeby coś może podpowiedzieć tym, którzy nie będą widzieli tego, co tu się dzieje. Tak, na pewno w wszystkich technikach Takich nietypowych, które użyłam nie powiem, ponieważ jest ich dużo w utworze, ale na przykład na instrumentach smyczkowych zazwyczaj instrumentaliści grają na gryfie palcami i poniżej gryfu smyczkiem, natomiast w tym utworze grają również poniżej gryfu palcami albo poniżej podstawka grają palcami i smyczkiem. I jak to brzmi? To właśnie y, można powiedzieć, że jest to taki trochę świerkoczący dźwięk, y, coś pomiędzy właśnie tym odbiornikiem radiowym, chociaż czasami może też mógłby się kojarzyć z dźwiękiem ptaków, być może. Y, oprócz tego y, na przykład na fortepianie y, są też, y, jest też technika, która może nam się y, kojarzyć z instrumentami smyczkowymi, y, bo na przykład struna jest pobudzana przez pociąganie nie smyczkiem struny tylko za pomocą żyłki wędkarskiej i to troszeczkę dźwięk, który to tworzy, może się troszeczkę kojarzyć właśnie też z instrumentami strunowymi smyczkowymi oprócz tego pianistka skraca też delikatnie dotykając struny w odpowiednich miejscach i grając alikwoty i taka technika właśnie też w instrumentach smyczkowych jest powszechna. Na... słuchać alikwoty, czyli takie bardzo wysokie tony, bardzo wysokie, delikatne brzmienia. Tak? tak, tak. No i właśnie na fortepianie też jest to technika, która jest trochę rzadziej używana. Struny też są pobudzone w miejscach nietypowych, czyli bliżej zaczepu struny. Zazwyczaj nie używa się tego dźwięku, a tutaj właśnie pobudzamy go nylonową miotełką albo kulkami. Oprócz tego w instrumentach dentych, na przykład są dźwięki, które są wielodźwiękami, ponieważ zazwyczaj instrumenty dęte korzystają, prowadzą jakby linię melodyczną opartą na pojedynczych dźwiękach. Natomiast tutaj za pomocą specjalnych chwytów i też odpowiedniego aparatu właśnie tutaj związanego z ustami też są w stanie wygenerować takie dźwięki, które są wieloma dźwiękami naraz. Multifonami. Tak zwane multifony, tak. I tak sobie pomyślałam, że zwróciłam się teraz do słuchaczy radiowych, ale tutaj u nas w Studiu Polskiego Radia Kraków widzimy bardzo wyraźnie instrumenty smyczkowe i dęte, a z tyłu jest perkusja, troszkę ukryta, więc może na ten temat jeszcze opowiedz. Wiem, że będzie piła. Tak, będzie piła z warsztatu mojego męża akurat. Stwierdziłam, że piła też jest takim instrumentem, który jest właśnie vintage, dlatego że w, w początku radiofonii gdzieś tam uważam, że był taki złoty wiek piły i takie charakterystyczne wibrato też jest czymś, co mi się troszeczkę kojarzy, które można też wykonać na pile właśnie z dźwiękiem teraminu, który też był instrumentem, który w tych czasach w zasadzie zaczynał swoją karierę. Może trochę fale Martenota też Zasz, blisko brzmią. prawda? No się, dokładnie. E, oprócz tego też e, właśnie jeszcze e, myśląc tym torem vintage będzie też fleksaton, który często pojawiał się e, w muzyce filmowej e, lat wiem, 20. czy 30. -tych takie w filmach grozy, takie charakterystyczne pojękiwanie. Tutaj z kolei ten instrument będzie pobudzany smyczkiem, więc troszeczkę zmodyfikowałam jego brzmienie, ale gdzieś właśnie też chciałam nawiązać do takiego starego brzmienia, starego kina. I ostatnie pytanie dotyczące elektroniki. Ponieważ elektronika w muzyce współczesnej występuje najczęściej pod postacią albo nagrań, wcześniej przygotowanych, to nazywano kiedyś taśmą, teraz się mówi o audio playbacku, albo przekształcania dźwięków na żywo. Jak jest w tym utworze? W tym utworze są, można powiedzieć, że są te dwie techniki wykorzystane, bo z jednej strony mamy syntezator, który też właśnie nawiązuje do radia, dlatego, że działa na podobnej zasadzie jak Radio, czyli ma taką płytę, która jest nadajnikiem i takie mm, czujniki, które można powiedzieć, że są odbiornikami i przez modyfikację fali pomiędzy tymi dwoma elementami właśnie powstaje sygnał. A jeżeli chodzi o tą drugą ścieżkę muzyki elektronicznej, to są też sample, które są w odpowiednich momentach uruchamiane. Są to sample, które dobrałam brzmieniowo tak, żeby po prostu pasowały mi do charakteru w utworze. I na przykład użyłam takiego sampla, który został wygenerowany przez nagranie dźwięku z biblioteki brzmień, która powstała przez nagranie bardzo archaicznego, w zasadzie inaczej. To jest sample, w którym głos została stworzona biblioteka z nagraniami głosu ludzkiego, które laserowo zostały odtworzone, bo to jest, to jest sposób nagrywania z 1860 roku, więc w zasadzie jeszcze starszego niż radio. I właśnie w tamtych czasach dźwięk był rejestrowany przez taką wielką tubę, która w jakiś sposób przez rylec przekazywała tą właśnie wibrację dźwięku, zapisując ją na papierze, który był powleczony sadzą z lampy naftowej. Więc dla nas jest to jakaś kosmiczna technologia i bardzo, bardzo ciekawe jest właśnie to brzmienie. Więc okazuje się, że radio, nagrywanie dźwięku przetestowałaś od wszystkich możliwych stron. A jaki będzie efekt, to już właśnie teraz się dowiemy. Wintycz Nicolette Burzyńskiej, gorąco zapraszamy. I bardzo dziękujemy kompozytorce, że zgodziła się w tak ważnym momencie z nami porozmawiać. Myślę, że to zasługuje na brawa. A my już zapraszamy z powrotem członków Spółdzielni Muzycznej. Zapisałam sobie tutaj, żeby śledzić piła, żyłka wędkarska, miotełka nylonowa, fleksaton i dużo, dużo więcej w kompozycji zatytułowanej Vintage. To jest zamówienie programu Drugiego Polskiego Radia na stulecie Polskiego Radia właśnie. No i teraz właśnie musimy się zdecydować, czy muzycy przychodzą, czy może Żyłka Wędkarska się zagubiła, także nie wiadomo, ale chyba są w pełnej gotowości. Przypomnę skład Małgorzata Mikulska, Tomasz Sowa, Krzysztof Guńka, Aleksander Wnuk, Aleksandra Płaczek, Barbara Mglej, Paulina Woś, Jakub Gucik i Piotr Peszat. We'll mm -hmm.